Zangrabuje się do ja tylko... czy, czy mogę zabrać okres do czeku, czy? Tak, czy proszę. Czuję, że jest co czuję herbatę. A ja bym to... nie przygotowuje, czy jest takich taki do picia? Może tak być, oczywiście, czym bym się. Bardzo poprosił. Bardzo proszę. Także na Pan y, kazał, żeby wiecznie czy Nie, czasu do mnie zadzwonić. poprosiłem y, do moją szulę, żeby y, dała mi się 10 minut, tak? Znaczy, na procedowanie żeby na kolejną transzę jeszcze jeszcze Nie. Tak, tak, tak, tak. To, to znaczy to ona jest tutaj w Warszawie, ale później dąży, że ona wyjeżdża do rodzinka. Nie, nie okej, to znaczy w tym sensie, że... Z tą Volvo, no to... Nie, to jest tak, że nie. wiesz, że, wiesz, ona jest taka chaotyczna i się angażuje w różne rzeczy. Biega, wiesz, że prosi, ja bym poszła, bo ktoś się powiedział, że jak pójdziesz tyle, to rozumiem, to załatwi. się. A ona nic tego nie jest, bo podjdzie, na razie, na nie rado, nie mi, nie, nie rozumiesz, wiesz, tylko po to, żeby później i, wiesz, i czas traci się. No dokładnie, no, <grych> nie? W tym sensie, że dajemy rok na przykład do Fundacji Wolni e, e, e, e, Także Onowi prawda? No to tylko wiele, mogę się Dobrze, to jest ta to, to, to jest to rzecz mówiła um, Wojtek jest w Warszawie, jakbyście chcieli zobaczyć jutro w średnicy, tak? Jutro. Będzie też w Warszawie, bo tak się dzisiaj nie widziałem w ale. Nie miałem czasu na dłużej. Zeświadczony um. z napisania czytania. nie tak. Jest tak o, że to, jakiś to jest jakieś nieporozumienie, bo ten facet, ten chłopak, e, on e, po tych trzech miesiącach powiedział, że wiesz, że dużo pracy, że on myślał, że to będzie, wiesz, różnie i tak dalej, że tak ma inne plany właśnie, wiesz, a prawda? Bo to rozmawiałem z nim rozumiesz, nie? No to wiem, tutaj w skalpulacjach, że wiesz, konią z woju nie on. Na go najpierw wiesz, mu ten życiowy, żeby wyglądał normalnie. Gmieni bo na bożym nie Borkiewicz, żeby pracował na mnie, żeby zrobić z niego właśnie wiesz, jakiegoś gościa, który nie będzie się woził, który do roboty, prawda, pisać, nie rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. No, no i się zmęczył, nie? No i się zmęczył, rozumiesz, nie? Żeby jest dużo pracy i że od raczej by chciał się czymś innym zajmować nie w no to, jest, no to jest tak, że ja, ja, ja napisane miał umowę na 3 miesiące, to by był staż, że już nie chcę go kontynuować. No, Przemek będzie się angażował w niego i będzie odliwowany. No, cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, e, e, taka e, tylko ciąg dalszy tej sprawy, o której ostatnio rozmawialiśmy, że e, e, Przemek e, nie chciał tam dalej pracować. No bo krujucuje, krujucuje, krujucuje, krujucuje, krujucuje, krujucuje, taki sygnał, czy taką, taką relację, którą dostałem, że, że jednak rzucony został na taką dość mocną wodę, że pisał umowy, że miał dużo, bardzo dużo. a w końcu powiedział, że to jest troszeczkę dla niego za duże przeciążenie i że on nie chce dłużej pracować. Cześć, no tak, ja bardzo ale bardzo był Co, tylko Ci powiem też, że, że, że, że Zbyszek e, e, proszę taką zaufaną osobę, taką mądrą też taką taką prawniczkę, która tam się właśnie no, na pewno nie, na, na nim nie, nie, nie rozpieszczali go i miał dużo pracy, bo ci tak tylko mówię, żebyś jako wiesz, tak inny feedback miał. Ja sobie sam tam, bo ja też wie, jestem wiesz. Ten... A weź tak z nim po, po piwku pogadaj, bo coś to mi tutaj o wiesz, ja pamiętam co mi mówiłeś dwa tygodnie temu. Naprawdę, no, on oczywiście mówił, że Że to też rozumiem, to Ale wiesz, to w nie, No, no wiesz to, wie bo to już ostatnie pół zdania, które powiedziałeś, że jak on mówi coś innego, nie robić, to wiesz, że od razu jest punkt zahaczenia dla tamtych ludzi, no to niech sobie pan idzie, Panie Przemku, robi coś innego w takim razie. Bardzo się pracować i bardzo nastawione jak to jest to przedłużone, już to mogli Jeśli ktoś inny szukał to jest z tego, co to jest absolutnie nie było to przedłużone z naszej a nie to, że nie chciał. się bardzo Okej, okay, to koniec wyjaśnienia, tylko ci mówię, że z tamtej strony było takie, takie, takie. bo taka ale z nie pogada, rozumiem, nie... tak. tak, okay. Dobrze, dobrze, trzymaj się podwajem, na razie w Ktoś właśnie To co jest ten to i <gryny> dużo hmm. Z tymi koleżeństwem, aha Jonska B. zadzwonił do mnie, że, że, że, że, że, że nie da rady przyjść dzisiaj, e, tak, że, że, że, że się tam coś rozchorował i tak dalej, ale że chce się ze mną zobaczyć na śniadanku, co nie działał przed wyjazdem ja byłem w 8 na spotkaniu, i właśnie gdzieś w połowie dni, 16 15 Fogelman. Tak, do mnie też Później dzwoniłem do Ciebie, bo on mówił mi: Słuchaj, ten twój przyjaciel z walczącej ma zostać właśnie minister e, Fogelman, tak, tak. Aha. W tak, że jak wiesz, że to jest ale nie pewnie nie. już mówi, no, ale mówi właśnie, wiesz, że to z powodu stawki i tak dalej. Ja wiem, no. Ja się dziwiłbym, żeby właśnie Mateusz się zdecydował, bo to, to nawet ma poważne wyzwanie, poważna instytucja. Zostałem czasem, kiedy dla mnie nie chciałem skarbu, i ja bym go no nie powrócił na jego miejscu. Dzwonił do mnie Fogelman i, i, i ten, a hmm. Dzwonił do mnie, ale właśnie takim, Z Fogelmanem nie rozmawiałem, to nie jeszcze do A arabski, że się chciał zobaczyć ze mną w poniedziałek. On, no, o różnych inwestycjach porozmawiać. Nie wiem, co to znaczy. To arabski. JKB. JKB chce porozmawiać, ale przy śniadanku o różnych tam sprawach. Ja bym hmm. wiesz, widziałem też, że coś tak, jak już w na początku tego wydarzenia, szybko kolegów, szybkiego, bo mowa, które z wiedzą, jak to miało na kościół jest tak, że, wiesz, że coś przejmowało, że jest tak, że jest kołk pierwszy do zarząd komisaryczny trzeba je rozprzątać. no i że właśnie wiesz, wiesz, nic inny nie zrobił, tylko PK. Byłem na spotkanie tak i wtedy poprosił, że wiesz, nie No i on tutaj mówi, że tutaj właśnie jest jest właśnie minister nie, nie, nie, nie, nie, jeszcze był mhm. I ja rozmowy z tereniem rostowskim, z terenem z NBP i na przykład w realnej sytuacji, a w terenie że jest sytuacja taka, że trzeba zachęcić wypłatanej depozytariuszy, no ja wtedy dla stabilności systemu finansowego wchodzę, otrzymuję finansowanie z bgf u albo z DGF-u i zajmuję się depozytariuszami nie zajmuję się stroną aktywno-kredytami, indykacją itd. Tak no. no to nie jest to, co Pan już to zrobić więc ja nie wiem, to jest tak, że ja jestem spółką publiczną ja nie, nie, mnie tak nie odejmę nie? Jest co, że polski też gada, i właśnie na znaczy, że tutaj są takie doświadczenia, amerykańskie, czy Jeżeli tutaj, ja mówię proszę Państwa, jeszcze raz, ja to Wam Państwu mówię jedyne co możemy zrobić, to depunycy i to jest tak, że ja więcej nie zrobię jeżeli Państwo chcą, żeby Państwu pomóc, ja złożyłem, mówię Pani, tę propozycję, że do tego banku posztowego jest tak, że wchodzimy do banku posztowego, przyjmujemy kontrolę, bank nie jest nie na giełdzie, prawda wówczas możemy go używać w takich różnych lepsich operacji nie, ale tutaj ja będę z premierem Rostowskim. no i pan rozmawiał nie, no i poszedłem, poszedłem, no i ten się obam program, dzwonił właśnie Bielewski, że tam właśnie, podobno właśnie, nie chce współpracować właśnie, nie wykazuje sprawy państwowe i tak dalej, i tak dalej. Kto oni do chyba, nie? Rostowski? Ja, panie premierze, że więc sam pan mi mówił, właśnie, żeby uważać do takiego śmiau, nie mówię w do obramcu, nie? Tak dalej. No tak, bo to chyba jakieś mówi nieporozumienie. No i jeszcze raz, mówię, to co rozmawiamy od jakiegoś czasu, że jest narzędzie w postaci bank pocztowy, prawda? A my mówiłem o tym, żeby zrobił dużym belikat. A on mi nie belikat się tylko nie nadaje. No, on jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, myślałem tam, i ja pojadę do Luka. No i w każdym razie mhm. właśnie dzisiaj, kiedy na tej spotkanie, to już było wiesz. Czyli jest przewodniczącym Rady Nadzorczej? Nie, koła, to oni Zamiarem jest takim właśnie, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, się jednak było już, było temu, już, już, już, już, duchu, właśnie żeby już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, już, no i się, wiesz, pokazuję, żeby sobie nie zrobić tam takie, nie, też właśnie z banku, z użyciem którzy który, ma masy, który, w użycie, w wyciku, który wszedł jako trzeci udziałowiec, itd. Tak tak Natomiast sprawa się robi tam strasznie, jest taka e, napięta, że, i tak, najgorszy jest tak, że kandydat nie rozmawia, tak, nie ma że to się tam, czy to głosowanie, jakimś takim. Ukrycień na Państwa. to bo będą mieli problem, a nie niechomu będą przygotowani. Konkrutnicy sami, którzy wyszywają sobie pisnąć. No i, i przygotowują się, bo ja uważam, że oni rozpatroni ten łąc, bo e, jak mówisz tam 3 miliardy aktywów i tak dalej, i tak dalej, pasuje do tego, że chcą zarząd schodnie wprowadzić. prowadzić. No i jak będzie sytuacja taka, że wiesz, e, no to ja sądzę, że e, jak jesteś e, tym depozytariuszem jeszcze w telewizji powiedzą, jednej, drugiej, prawda, tak zapiszą, tak, tak, tak, tak no to fausty kresowu się ba. Przecież o tym nie kogórek, bórek, a tutaj nie tej kolacji u Bartkiewicza. No tam właśnie wiesz, przychody to sami wiesz, ten Sikora Bartkiewicz, jak mm. się nazywa w mileniu Kotk. Kot, prawda, no jeszcze ta dziewczynka Kołakowska? Kołakowska. kołakowska. Mm -hmm. No i Gilecki by tam właśnie e, spijają miód z ust właśnie już tutaj mm -hmm. nie trenierzy, tam też tam właśnie jak ludzie mówią, Krzysztof właśnie, ty tam właśnie tutaj tego zachowano, tam, tam do Nigerii jedzie, tam właśnie samochody tam się mijają, no takie wierzgadki sobie tam od Natomiast zaczęli rozmawiać właśnie, że tam się dziełem, słuchałem, właśnie o tych kokach, że te skoki upadną, i tak dalej, że tam w latach 90. w Stanach, tam znajdujemy, znaczy około 10 miliardów wydać na alokowanie, teraz w Polsce tam z 15 miliardów, 8, 10 tak? no tak, także z 15 miliardów jest ten bilans, prawda? No i że kilka miliardów jest y, y, y, y, y, y, potencjalnych straty. No, zresztą po tej rozmowie, z barwą, to wtorek, nie wiem, czy w środę już, to tam zorganizujemy research, no i wyszło nam, że że jest jakaś pozniosła 3 miliardy. Na całym systemie? Na całym systemie. To nie jest kwestia pieniędzy, uważam. To jest kwestia ja raczej tego, że nastąpi wzmacnianie, rozumiem, bo który miał na przykład jakieś pożyczki do polityce które do tam bierz, pieniądze do różnych tych instytucji, takich właśnie wiesz, które są używane, tak samo Republika, również właśnie tak, tak, wiesz, to znaczy, tak dalej, na dalej. tak, tak, wszyscy tam, na dane, na dane, na dane, na dane, na dane, na to na że na dane, na na wolne media, na oni no, też wymyślili sobie, że on jest każdy posprząta, rozumiesz właśnie i tam jak miło rozumiesz wiesz, spać, To bardzo widzisz jednak węźbe w kosie. Zajder Kurowska zresztą. Ten, ten kluza mi opowiadał, że Zajder Kurowska. Córka generała jakiegoś tam broni z tej wojskówki, tak, totalnie wojskowy układ. Koleżanka, głupi był, jaki był, taki był, ale myślę, że takie informacje mieli w miarę sprawdzone. Ja miałem miał tylko, że on po prostu hmm. jest tu bardzo słabo paratyjski. Koleżanka, no ten się wiesz, działanie. Nie? No, no tak, tak. on no, jest 90, teraz też przy Nie, on hmm. nas bierze. No, właśnie no, przytula, tam jest no, no, cieni, rozumiesz, bo jak rady się arabskiej znam kontaktował, ale sam było w, w czasie, myśmy spotkać, na koniec dnia co co godzinę przesławał smsy, że mnie przeprasza, bo tu Cichocki, tutaj Torcówsk, na koniec, że, że nie da radę, nie? No, e, zostałyśmy na to rady, no tam został, no się tylko, że to jakoś tam jeszcze się kupi za pomocy. Jeszcze nie ma dla tej takiej, że mamy chyba jeszcze tej prezydenckiej nie, nie ma czegoś takiego, nie? Um, Przez ale... komisję. nie? Przez komisję przeszedł, tak? Tak, tak no ale że on nie musi poznać z tym cichockim właśnie, bo to jego następca będzie, i że że on tam wyjeżdża yy, do Hiszpanii, ale będzie tutaj obecny cały czas, nie? Coś takiego jeszcze, nie Wiesz, powiedzi, matura no. tym z tymi skokami, matura trochę, nie, wiesz, tutaj jak jest dzisiaj ta sprawa, że tam Grażyna, e, ta spółka Grażyna podpisała, wiesz, e, umowę z tym gastronem, jakąś, którą, nie wiem, no, od budowienia małdwa i szybko wczoraj ten znalazł też ten znalazł ten wczoraj wiesz w 11.00 wystąpił i że właśnie państwo Polski nie wie na temat takich rzeczy i rzeczy są nie tak że to nie jest tak to jest tak to czy to taką szybką Wszelakiego rodzaju Karpacio. Carpacio z e, męcznej gnięciny, śledzia, z makiasa Holenderskiego e, um, Łosoś też może być, kąpi taki. Tuńczyk? z Tuńczyka również mamy. Tuńczyk błękitno Tata z sumczyka. Tata z nie bardzo w tym momencie. Bo jeszcze nie mamy na stałe, miewamy czasami, prawda? się na no Święto to wtedy. Po prostu... to, to ja, ja poproszę tego, Karpa w stłuczy. Bardzo proszę. Panie, to Ja bez si te <laughs> <coping> <zyszz> Nie, ale tak samo. Wszystko robi się. Przepraszam. Spotkałem się z, z, z, z Knisiakiem. on mówił mi, że Tutki jest aut, że, że, że wychodzi z, no, tak, tak. z tts a to, to wiesz, tak? Czyli to jest tak, żeby nie mówili mi to natomiast takie słyszałem, że głosy. Takie, tak, tak, no to jest ja, bardziej proste ręki, że pan dogaduje co do odejścia, nie? Mm -hmm. z tymi swoimi Francuzami. Um, Natomiast e, próbował gadać z Buzanowskim o kary nie Na razie to nic nie wychodzi. Nie ma kontaktu z Buzanowskim i, czy, m, i że nie może mieć kontaktu za bardzo z tym, e, z Bieleckim. Że próbował do Bieleckiego, ale się nie dostał z do Bieleckiego. No i się patrzy na mnie, ja mówię, że ja mogę głodnąć z Bieleckim, tylko że tam on ma dobrej chemii. No tak, tak, tak, to jest znane. To wysłany został do mnie, ten, ten misiak, w ten sposób, tak sobie to myślę. I mm, jest teraz codziennym gościem Komórskiego. Macik, tak? Zaprasza Ciebie do Kamy. zaproszenie? Tak. Chce Co? Jechać w tam ma być jeszcze. Możemy tam pojechać. Nie kończył w tym miejscu, jakiś przedsięwzięć Budzanowski w czerwcu, rzekomo Schetyna mu powiedział, że w czerwcu to hmm. był jest aut. to była informacja z przestrzelania. Tak, tak. Tak, tak. już, jak już, już inny czas, to... Równie dobrze, może to być płotka, tłuska wypuszczona z różnych scenem, bo oni tak zarządza, tak? Hmm. Tak, tak. No to ten właśnie wiesz, czy podkasz, podlew dla mnie to też jest właśnie jest taka no, wiesz, kwestia, yy, nie sądzę, że nie była Wasza inicjatywa, żeby wiesz, poławiać się z obiekt, bądź by się mógł Tak, tak, to jest układam się tak. do tego szefa właśnie bo chcę, się nie mów, w wieku, bo w poniedziałek rozpoczyna się, ten się na konkurs i chciałbym, żeby właśnie od maja do tego wytrepniał. Chyba, że że będzie na monitor może że możemy konkurs. A wcześniej przyszedł wyda... no, tak, do mnie taki dwa, ale lekkie zgody że nie przed telefon, to jest pomyłka. Tak, to już było na nie autorem. Eee, Przez lat dwóch wynikiem i teraz można zarządzać w inny sposób biznesowo, biznesowo. No nie jest w stanie rozumieć, to jest tak, żeby się pobudził a rano, rozumieć, że się musi być innym człowiekiem Tak samo to mówimy, że to nie ma żadnej rolę to masz być sobą przychodzi do pracy, czytać sprawozdania rozumieć właśnie, nie, to się o sprawdzenie trzeba kontrolę wysłać sprawdzić rozumieć i tak dalej No i to jest, że się toczy do do do tak mm -hmm. a, tak tak tak tak tak tak to no jeden normalnie, na no, wszystkich ludzi tam takich tam z, tego, z tego programu tego naszego średnialnego, nie? Ja nakładnie tam programację z Jasią dzisiaj Musimy by wszystkie umowy, regularze. na papierologia będzie O, Dzień dobry no już Trzecie Trzecie, My no, no, nie <gulatory> no, no, że to, po to, to To To nie A, nie to. A, jest. Ty masz to Myślono, że ktoś musi Ty No, bardzo dobrze. Chłopie, ja ci powiem, to jest bardzo tak, złożone. Kolejnymi... To jest bardzo złożone. Nie podoba mi się. podoba, nie podoba. Mi się nie podoba a Ale ja wolę, robi ja w... mi się podoba. Jeszcze jest tak, że w nie rozmawiam z Ministerstwem finansów. A ja chodzę w interesse. A co, a co nie nie w ja, ja mam to to maja, no Bo tak, oni tak mają. Nie rozmawia, nie, nie, nie, nie Nie rozmawia. To jest też, A obaj, obaj, obaj, obaj, co do Pani wyprzedzać? A ja bym poprosiła herbatkę El Grey cytynkow, proszę z cycynką. Z wodą czy bez gazu? Bez gazu. Bardzo I stokiem cycyny. Bardzo proszę. A ja proszę herbatę owocową i jakieś białe A ja czerwonę jeśli można. Popilisz? Ja mam papilisz, tak. tak. jesteśmy teraz Dobrze po... Mieliśmy pięciu godzinach na torczą w sprawie jednego tematu. Nie Na ten Wasz gość jelimski, to i je o Tobie mówi i tak, no spotkał się Pan Wolski, powiedział, że tam właśnie 2-3 dni temu spotkał się nie, nie, tam, i znowu właśnie zaczął mieszać przy polimetrym ostaw, i zaczął mieszać, to się pogorszyło. Jak już było właśnie ustabilizowane, no już można No i że właśnie on czuł niezatrudnione oczy. No, że właśnie ten Dylan się nie da właśnie wiesz, że ma jakieś głupie pomysły. Myślę, że najlepiej to, żeby ten zarząd zmienić, ale no na pewno to tak? nie. jeszcze Nie. zmieni. Nie, nie, nie. Jest przewodniczący. Ja bym słuchał, nie słuchałem, nie słuchałem, nie jak myśli to, wioski, to nie powinien tak mówić. nie wiem, osoby, która po Nie ma na tyle. No ale ja nie wiem, że jest sytuacja, że oni się może że czy Znają się jakieś miesięcy z relacji właśnie z Azerbejdżanem. Myślimy, że od teraz w tej ponieważ właśnie że stawia się że w średniej decyzji dochodzi urzędnik. No, niestety, nie wierzył u siebie. No, no, no, no, no, no nie, tak naprawdę to tak stosunkowo dobrą sytuację. Nie to ta... jest to ta... Nie jest to no. No, mam że nie O, moim zdaniem, mam Pana Radnęta dla czysto, nie? A, tak? sytuacje, że jak mają kogoś, kto bierze za to odpowiedzialność, to tylko powiedzmy pomaga i się nie strącać, no to każdy z nich rozumie, że wiesz, że... że... dzisiaj ja... tylko informacje że... Wam tak. wizja, czy to coś? Na razie tylko, Musimy Musimy tam jest no, to, to, to, to w konkursie e, piękności, piękności, piękności, piękności. W sensie no. jako model. Model. Tak jest. Albo modelka, tego Ale to teraz, właśnie no. jest właśnie. Będzie wspólne no. kategoria między Bardzo śmieszne, jest. No to go mm. no, muszę ale jak jest, jest najgorąco? Mam on halibuta wewnętracyjnego. Okay. E, Chlec do rady. No i po lędzicach dalsza. Są tu naprawdę trzy. Okay. Halibuta też. Tak? Halibuta okay. Dobrze? Mamy taki większy kawałek. ale oni on są kalibrowane, nie, są kalibrowane także tutaj nie, nie no, ma. ja oddał. Oddał. Dobrze. Z dodatków, dodatków tak. są e, krewetki królewskie nie, nie, nie, nie, nie. i Co jest do tego Halibuda, tak? Dobrze, sam halibut nie przyjeżdża. No to właśnie halibut hmm. wychodzi z krewetkami, może hmm. ja też Ale jeszcze coś Cała ta rzymska i ta e, z e, Tękuwa. A no, tak, to jest tą, no, no, no, co mnie co? dzień się Co ta i koper czy no, tak? na no, finał do tej co. Oczywiście. Można to Można, to do to szkinak, Można Dobrze, czyli dla pani będzie kali bez krewetek? Z o tak. No, A za kolejny. No, no, eee... okay. jest... no, no, no czy jakieś pióre? Nie, dobrze. dobrze. No Mam też pióre z zielonego groszku, na przykład Nie, zielonego groszku. Dobrze. Przez te krewetki, tak? Czy? Dobrze. Ale dwa kawałki, tak? No, no, to Trzeba się najeść. z pióre z gorzku. Mhm. Proszę przerie. Ja proszę ładne na ciepło. Dobrze. I e, sok cytryny, dwóch cytryn wyciśnięte i darwaną wodę, do tego w sobie faną będę Dobrze. A czy coś? Na główne dane. Tylko kwadra? Quadra, właśnie. Do motoryzacji leży kwadra. Aha, dobrze. Ale to malutkie musi być, ta kwadra. No jest malutkie. No, to może być. Dobrze nie Nie, nie. to może podwójne styczeć. No, no tak, no tak no, Bardzo proszę Panie to jest za Pana ostateczna e, wersja. Hollywood? No i te całapy tam. Ale za. Do tak, tak. Skręka, tak? No, Dobre. tak. Dobre. A, jest Nie, <grym nie, <grym tak. Panie, No i Boże, no. no Porcji to, co myśmy no, do cztery warianty na, na ten na A na mnie ten soczek też chce ten Oczywiście. Było. Już wyciskamy ten soczek, bardziej no, przynoszę, wino, także już mamy no, już No bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję Teraz na miejscu. Czarny z i orzechami. Muszę cały no, no, ja ja trzeba, no, jeszcze tam. Na, na to, teraz nie, teraz no, kolega je, je, je te dietę Ale dowożono to, za to to, to to? I musisz te trzy godziny wcinać. Okay. I Przelega to ostatnie tu. Trzeba i się na niedoczą i Nie, teraz już dynamika i było takie napięcie, że opóźniliśmy je zrębę godzinę. Słuchaj, no już taki głupoty no, no, mówi, że będzie a może za 5 lat będzie niedawno. Ja im mówię tak, przychodzi ktoś do banku, ma 3 200 brutto zaradny miesięczny. Mówi, że 10 milionów na 10 lat. A ja mówię, głos i mogę za mną zadać. Proszę Pana, ale ja za 5 lat będę zarabiał tyle. Kurna, nawet się Boże powie ile, no. Możecie mi zać sam wychęt. Co nie jest Pan z za 5 lat, jak Pan będzie zarabiał nie wiem ile, nie? Tak rozmawiamy z panami. A on mówi, no dobrze, ale... No ale dlaczego to nie jest nierentowne? No bo, no bo kurwa, ale jest nierentowne Natomiast A przy ma... jakich parametrach, czy moglibyśmy zrobić tę analizę przy jakich parametrach przy jakich scenach energii, parametrach to byłoby rentowne A ja mówię, ale my nie mamy takiej analizy No my nie robimy takich analiz. By tak, m... taki no, no, no, To jest skurwa, to, to, to jest właśnie Jakby tak nie było podwalu, ale ja mam samego No to czy nie? No to czy nie? No to czy nie? No to czy nie? Zobaczmy, liter hmm. Czy... Zostały przeprowadzone analizy... Hmm. Nie, za mną rozprowadzimy to tarczyno. Nie? Na pewno ważne. Stawienią no Nie? Ja ona tak, czy były przeprowadzone analizy wszystkie Jakby można przemodelować ten projekt Że w innym miejscu w grupie został się opłacalny Jesteś na nią patrzę, to może jeszcze raz Ale o to, to nie rozumiem, ja nie rozumiem o to Nie rozumiem to. Jak tylko ty chodzę, ja tego też nie rozumiem. No nikt tego nie rozumiem. Pracowałeś przez całe życie w takim otoczeniu, gdzie na przykład mówisz do księgowej, że jakiś będzie mini finansowy, ona się pyta, a ile ma być? No właśnie, i, no i teraz powiem, że ma być 20, prawda? No to jest 20. No to dalej kontynuujesz taką rady, nie? No, ma być 40. Zresztą nie radę, panu fajnie, to znaczy nigdy nie było w tej historii 40. Ale mamy już 60. Niemożliwe, nie zauważyłam. To u nas też się tak oddecha, wiesz? No EBITDA jest na przykład 20% większa po pierwszym kwartale. No lepiej się to zapanować. No nie można zapanować, to nie można. No ale wiesz tak może 20% więcej. No wyszło tak, no. A panujecie pan Nie. No tak. A później mówi tak, sobie dać Pani doktor co? Co, reklamami. No, nie tak, nie. Czy moglibyśmy zrobić audyt planowania finansowego? No, no, a ja mówię, nawet tak, bardzo szybko, a ja tak, szybko, tak, nie, nie moglibyśmy zrobić. A, dlaczego? Ponieważ taki proces nie istnieje. No <grym> więc no, mamy audytować procesy, które nie istnieją. A, <grym> ale co to powiedziałem Co znaczy? Że nie istnieje. Że nie istnieje. A mówiąc po polsku. Bilans otwarcia, bilans na się bilans otwarcia, to jest planowanie. <grym> A ja sobie trochę wyjaśniam od Ciebie, weź u tego nie No nie, nie to jest ja na zrobię Pan na Oni tam wierzą, że mogę nie to powiedzi, No, Mateusz. nie na. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie, tak, my nie ma To ale o to, że to jest, dzisiaj. to że to, to, tak? to, to, to jest, że to dzisiaj że mogą jest, zrobić tak? jest, że to że to jest, że to jest, Wasza rada jest, Taka sama dokładnie jakby się uchodzisz? Tak, tak, tak. Ale oni tam dotyczy? pięć lat już są, dlatego oni wszystko przyjmowali po trafę, to, co tam będą te Ale wiesz, my mówimy im, że mamy decyzję, mamy uchwałę zarządu tej spółki wytwórczej, mhm. że to jest, jest, yy, projekt jest... Projekt zastępujący. Ale no to co, co, to znaczy. A to, co to znaczy? No normalnie ja projekty, to ma to Zamknięty, no nie ma. Projekt, nie ma no. to zakończone. Tak dokładnie mówi <głos> uchwała zarządu. Tak? Bo oni jedą projektami, więc ja, tak? albo uruchamiają projekt, albo kończą projekt. Ja mówię, że to jest wiadomość istotna i no. że my będziemy musieli to upublicznić dzisiaj. I to jest na początku, Po pięciu godzinach dopiero będzie do zadać że my wybierzemy komitet, bo jeszcze musimy pogadać, a może to coś szykujeś? A ja mówię, nie, zrozumie. nie, Pani położymy. Położymy. nie. Oni przerwę zrobili w razie, oni zrobili przerwę w razie, ale mogli nie, nie, nie, nie. I ona wiedziała, że ta prowadząca osoba powiedziała, że my wybierzemy tych stanów, bo ktoś z zarządu poinformował to może we wtorek zrobimy y, y, kolejne spotkanie nie będzie, będzie. A, no. ja mówię, no ja mam tutaj no, komunikat dla państwa dorażę, że we wtorek no, przez te ja w delegację służbową do granicy, nie będzie na to końca tygodnia no to może pani prezes zostanie chociaż jest jedna osoba, która będzie miała te inwestycje a przedtem, tak przedtem tak wyinvestowałam tak, 20 materiałów, które są żebyśmy przeżywali to ja mówię tak, wie pani mm. pani przewodnicząca ja mam taką rolę i prośbę, informację, że do wtorku nie przygotujemy ani jednego materiału. Bo jeżeli mamy Was potraktować poważnie, to najwcześniej na następny poniedziałek będziemy gotować Niech <grym> nie nie. nie spotkają się w następnej wtorek, czyli my wyjeżdżamy sobie spokojnie w dyrekcji? Ale już Szkoda szkoda czasu, waszą szkoda, czas, szkoda, bo Może się zajmujemy Ale czy rysa. Rysa. I, no znaczy, oni to rysa, robią. na dochodzie takie, że to jest po prostu, patrzymy, lobby gdzieś tam w tył. Czy no czy to nie, naciskają na no, i ten na tu Nie, ty no, no, też tak? Nie, ty. Nie, Ten Marcin Jędrysz, tylko dzień inny, co będzie rozwoju przemysłu. Zapomniał zapomniałem, na pewno. Zapomniałem, On już tam? Nie, nie widzę, Pan nigdy by tam się nie weszło, ponieważ Buzanacu nie chciał się zgodzić. Mnie to jest jego człowiek, ale nagle tam chciałby być ministrem. A potem chciał, żebyś konkurs, tego konkursu mógłby nie przejść, bo wiesz jak to w konkursach, że się pojawiają politycy, wiecie, no, no, no. tak, mhm. że są lepsze. Można powiedzieć, że przekonałem tego Buzanacu. Nie dobrze, był bez konkursu na dziesiętych potyń. A tyle by ty że nie, że nie, nie, że <laughs> Ale co myślę, co mi to szkodzi? Nic się to nie kosztuje, to jest dobre słowo, tak? ale jest uwikłamy też to tego. na nie tylko przez ARP i tak, tak. tak. A, Ale wiedzę jak myśmy powiedzieli o tym, że będziemy upubliczniać i ona zrozumiała, że to przełożenie, zawieszenie rady zrobienie przecież nic nie zmieni bo to już jest no, coś, oni tak, nie, to nie to mówi żadnej decyzji to, to, to, to, to ona patrzy na mnie i mówi tak a jaka jest kara za nieupublicznienie informacji. Tam tak to, no. Ja mówię, pani pani że Pani chcę tego Kodeks karny proponuję, zapoznaj się. A minister finansowy. Ministerstwo w ogóle, to, to, to, No, no, to 33 lata. ja nie ma masakry. Zresztą wiesz. Nie Intelektualnie to w ogóle nie ma mocno znaczenia. Ja to już nie mogłam bo pewnym momencie z tym Moje Nie, że to mam taką głową szkolę, ale dobrze, to dobrze rozlegać. To był wielki projekt, bardzo trudny. Te, te pewne informacje, które zaczęły przedstawiać się były informacjami o racjonalność, o logikę, o logikę systemową, co warto, co, co nie warto. Moim zdaniem. Ufam, że decyzja jest właściwa, to dobrze, że wygrałem się, to była bardzo kontrolozyjna. Tak parę Ale nie ma o nie ma czym gadać, oczywiście. tym rachunku ekonomicznym, tutaj był Bełchatów otworzony, nie? A, pełną parą nie, hmm. no, no, no, nie, to jest jak się No, ale nie... Ale nie To Tylko, że za pieniądze mogą zmienić ceny. może się zmienić. Czego? Tak tak nie wiedzą pod uwagę, bo nie, może, nie wiemy, co będzie wiem, że jaki to, że No, a ja już no, jest spoglądamy, no no, no, to... no? no, to się no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nie? no, że. I władzę! I władzę, wiernie? A żeby powróciła. I w lecie! że. No, przecież ten ten ma. Ja miałem do grana, bo tam uporządkowaliśmy też te relacje atomowe. Rozumiem porządek, że się na wszystko pozgadzał, bo zrozumiał, że tu nie ma żartów. Słuchaj, pan, niech pan, niech pan będzie jakieś materiały, bo potrzebuję, tam grana, to zaraz wystarczy. to wszystko. I Spotkamy się za tydzień w ruce w On mówi, a to łazić 15. Mówi, wiesz co, być może to będzie już zupełnie ktoś inny. A o co chodzi? Ja mówię, no nie oglądasz telewizji, nie no mi teraz telefonę nad zaczął. A on mi na no chłopie, nad no gościu, że na pisanie tego, tego numerandu z Gaskonem, jak i woli, znaczy ten.. Ale, ale, a ja, a on my co? No i to nie raz zapytali w a on nic nie wiedział. No zapomniał tylko, że to nie robi. Kolejny raz bym miał powiedzieć premierowi. Nie mi się tak, nie dałem dość nie. nie No i mówią, że mają nagraną imię. Ja bym na tyle jej użył. Jak to do rzymu mówi, mówił, że nie, podpisywać, bo podpisać, to wszystko uzgodnić z tym I To jest dzisiaj komunikat. Tak? Wczoraj on kredytował Putina, a on się tu na naszej stronce, ale również podano tak. A dotyczyło to dokładnie tego przecież memorandum, tak? podpisanego wczoraj. No dlatego się ten Putin odezwał. tak? On no, wtedy jest... że jest i prawie, jest, i trzutka, to jest Ten dobra wyglądał w tym sensie. On tak? No, i on bo tam się jest. A on stoi, nic nie gada, no. Wiesz, to jest moim to zdaniem no, antypolskie no. zagadnienie. Antypolskie nie ze względu na Rosję, tylko ze względu na Niemcy. No. No. To jest absolutnie antypolskie a Jeszcze jest jamał drugi? Znaczy w takiej konstrukcji. Wiesz, bo nie ma problemu, żebyś gadał o JAMALE, ale jeżeli rozumie się... A, tak, jeżeli się robi jakąś dyskusję, że wołuje się z odpowiedniego miejsca, zaczyna się gadać, występuje się wspólnie z Ruskami, z Niemcami, ok. A teraz jak jest taki list, gdzie Putin mówi o tym, że jamał dwa, że należy no się trzeba w dywersyfikacji i tak dalej, to jaki to jest? sygnał Brakującą, że tak powiem, pojemność przepuścimy przez Polskę, ale wiecie jak to jest. Mają być powody, jakbyście się pani zgadzali na Czyli szantażują i teraz tym nocniemem nas szantażowali, że, ten, że tym naszym realnym, nie się a Tak, a teraz dokładnie odwrotnie, tak? No wiesz, żeby nie płaść na taki pomysł, że to jest dokładnie taka gra. No ale to jest, ale to jest, wiesz.. E... Ze strony <grymii> Ruskich jednak też jest i, i to już jest taki, A, taka kawałek, ale o, duży, duży rozgrywki, tak oczywiście, pal... no, nie komentuję tego od strony ich, prawda, natomiast po naszej stronie, tak jak Wam mówiłem wtedy miesiącami, że ja się zdziwiłem, że przyjechał Małym Idziejec, ten plan strategiczny, bez strony, nie? i pięć dni potem, wszystko już było podpisane nie, nie. Ja, się ja się nie mną oczywiście chyba, że wszystko było wcześniej przygotowane tak? natomiast no, taki list że on przyjechał i zostawił umowę tak to wyglądało. No, ale było no to tak jakbyś ty, jakbyś się nie wczoraj urodził no jedziesz na targ i nagle podpisują umowę bo tam przyszedł na stoisko, ktoś nie za miliard umowy podpisuje na targach, no daj spokój wszystko było dogadane, no to no, tam wcześniej na targach też się nic nie dogaduje tylko się podpisuje, bo tam jest na dobry moment to już żeby... ja jest, nie? Tak, no. to on tutaj... Tam z tym nie mało, jeżeli oni tak. wyskoczyli piesi, bez żadnych uzgodnień z nami wcześniej, no żeby nic takiego, nie do mnie, no to znaczy, że to jest ich ruch, taki Ukraina, wyblokować Ukrainę, przyszedł nas Niemcom. Nie, na nie, ale ten nie, nie, nie, w... W... Tak, tak, tak. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, on dzisiaj właśnie... oni się pod... podpisał podpisał, w no tak! No Na ja No polega ten na No No tak! No tak! No tak! No tak! No tak! No tak! No tak! No tak! No Nie, No tak! No tak! No tak! No No Nie. No tak! To tak! No tak! No No nie Jest to No tak! No Jest No Przechodzi. Jest skandal z Przeciwko, za obrycie, przeciwko czyli zagło za na I jest dyskusja w Segmina. Nagle poseł i się pyta premiera, czy wie o jakimś Jamale 2, bo on tu ma e, informację, że została podpisane memorandum na, na budowę Jamalu 2 i że to podpisały z Gastronomem gaz, i że no, oni nic nie wiedzą, że to jest tak ważne, że to, co, to, co ten Putin mówił dzień wcześniej, wcale nie jest takie nieprawdziwe, no bo ma potwierdzenie w tym memorandum. <tus> Tusk mówi nic nie wiem okazuje się, że... no przecież w ogóle słuchaczka się mówi, no bo mi się w palenie myśli jedną rzecz i jeszcze raz muszę o to zapytać, jeżeli to jest prawda no przecież tu nie można wiedzieć, że wcześniej tą rozmowę rozmowy o memorandum podpijania no ja to nie, nie, nie, nie uwierzę ja, jak ta Grażyna, Ale jest no, to, to iła no. dopinać tamtą umowę, Ale tak, tak, tak, to muszę o tym mówić tak. Tak. nie powiedzieli, to nie Zresztą. widział. To no skandal, polega, się... skandal polega Skandal ja polega na... No, wtedy, jakby, nie wiedział, że w tym momencie jest napisane no, coś. No. A jak Wy mówicie, że on nie wiedział, wiedział, że... Ta skandal polega na... Ja nie, nie wierzę w to! No, no, ja ja nie, nie wierzę w, to. No, ja nie no, wierzę, to jest. w Albo jakiś kurwa... No nie... A, a Ty myślisz, co za był z lotem? Jest rada ministrów. Pytanie, czy udzielono. Jest pytanie na radzie ministrów. A to na Jest pytanie na radzie ministrów. Posłuchaj, bo Ty coś nie słuchasz. Czy udzielono pomocy publicznej w spółce lot? Minister Składu Nie, nie udzielono. Kończy się rada ministrów. No jest tam tego wyrzucony, już i tak dalej. Co zrobić z tym? No siedzą, gadają nagle no przychodzi ktoś tam do tego znalazł i mówi kychy, kychy. właśnie parę dni temu minister skarbu podpisał i przelał gotówką 400 milionów, tam jakiejś spółki w Agencji Rozwoju przemysłu tam skądś, do lotu 400 banków no więc Donald no, mało zawał ten to co mówił o Budanowskim nie do powtórzenia tak? szczęśliwie było to bardzo późno w nocy, więc nie mogli go zawałać już nie chcieli go dawałać, bo tylko chyba zamił Następnego dnia się uspokoił, wszystko jest odechłe. To się jakoś rozjechało. Ale do jest niejedyny, o który ja że dzień po wzięciu tych 400 milionów złotych w lot wypłacono natychmiast premię a dopiero w następnej kolejności zaspokojoną znaczy, znaczy, roszczeniem ale jeżeli ja o tym wiem to znaczy, że 500 osób o tym, <głosy> rozumiesz? to nie zawsze tak jest w tym kraju co, tam to, mięso, to oczywiście nie, jest też kurwa i się, więcej ja przejdę, przejdę, co? ja się poradzi. o poradzie czy Pani wie co się dzieje w locie? ja mówię, bo Pani mi to mówi, że jak z Milicją mam słabe relacji i tak dalej to tak, tak, tak to, to, się tak dziwnie... ja mówię, a czy Pani wie co się dzieje w locie? ona mówi, no tak, to tak nie. Tak tak tak a wie Pani, że ta pomoc publiczna minister zapomniał powiedzieć premier, no tak to już się wyjaśniło Ale czy Pani <stutuj surgery> wie o tym, że jak tylko się pojawiły te pieniądze, to pierwszą czynnością jaką zrobiono To zapłacono premier, premier jeszcze o tym nie wie, to ja mogę Pani powiedzieć, że on nie wie Natomiast e, czy Pani o tym wie? No tak, tylko to płacono to ale to było obowiązek, bo były umowy społeczne a, czyli... a do czemu, czemu to nie, to mówisz, ona tam, tam też pełni jakąś funkcję? Nie, ale ona nie mówi, że... że to jest tu... A, ona jest A, Ona jest prelegalna, A, jest ona jest prelegalna, i mówi, że trzeba odbudować, trzeba odbudować nasze relacje, jego i moje. A więc ja się pytam, czy żeby odbudować, to by nie było tutaj takich kwasów po no to skąd ona nie odniączy, bo trzeba mi pojeść po powiedzieć o czymś innym. Na temat lotu, ale chciałem zrobić z tą pednią. chciałem powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale nie doszedłem do tego, bo jak usłyszałem jej odpowiedź, no to odeszłem do podaży do znalezienia. Pierwszą rzeczą, jaką tak, robić. I ona mi mówi, że umowy społeczne są. Także tak, przy tym była awantura 6 lat tak, temu, tak. jak dostali pomoc Państwa i pojechali sobie tam gdzieś na na, na tam spart, nie? I dostali pieniądze tam, która była na no na cały świat. A. Ja się jej pytam, ale czy Pani mówi poważnie, że tam były jakieś budżet, czy Państwa jak przedsiębiorstwo upada, to się bierze to do umowy, się je. I nawet jeżeli jest groźba na nie dłużą, tak drzucone, Nie groźba, nie no, tak. groźba. się nie robić czegoś takiego, bo to jest wtedy to przedsiębiorstwo, jest niezarządzalne. A chciałem jej powiedzieć o tym, Rozumiem, że ten Turkish Airline, rozumiem, z który było gotowe kupić? No cóż, ja pojechali do Stangułów, jaki jaki wiceministerium. No no, coś tu słabo gadają. Chyba na nie pasuje ten Turkish Airline, czyli słabo gadali. A czy są na niego jadali? No a chciałem mi powiedzieć, że ten Turkish Airline jest nadal zainteresowany, a z kolei? Drugi stron tego Turkish Airline jest poskandla. Tak. tak. Czyli to jest jakiś sens biznesowy, żeby to się poukładało, Mamy tak? Małe tam pokaz, zresztą wyszło inne opcje. A ja myślę tak, jak ona mówi, że trzeba było, że to był obowiązek do tych pieniędzy, bo były są umowy, z to że chcemy, że no, ja nic nie będzie nie mówił, To jest było pieniądze, że w ogóle nie ma co gadać, nie? I dzisiaj na szczęście się to tak, że właśnie on wydał zgodę, Dlatego Ci mówiłem, że jest nagranie gościa, z olopologam, które nie jest lichalnym nagraniem, przez telewizję publiczną 19.30 na niej, to on to zrobił własnymi środkami i siłami. Bez gra... informowania graczymy, że właśnie jest tam, a ta, tutaj kończymy te negocjacje ja jestem ten pan mówi wszystko dogadane z Mikołajem, no to, jest, to się jest pełna zgoda, podpisujemy. Ja po prostu nie, nie jestem za bardzo w stanie na to uwierzyć, bo to jest jakieś. No ale nie chciałem sobie obejrzeć wiadomości, powtórki, to wszystko. A, to potem, a potem ogłosił minister budzanówski, że będzie konferencja. No i już pokazuje, że ma być konferencja i razem informacja przesunięta. Na kiedy? Nie wiadomo na kiedy. dzisiaj było tak? Tak. A, no tam Pan minister pojechał do zarządu, do że rozmawia z PGNiG, wyjaśnia sprawę pięć godzin wyjaśnia i przyjechał i zrobił konferencję i powiedział w ogóle to żadna umowa. Tam nic nie ma. To jest taka umowa na temat analiz. Będziemy tak sobie analizować On mówi, to Wszystkie A no, tamam. to to moje jaka umowa, to czemu Pan zaczyna 5 godzin, żeby dojść do tego wniosku A on mówi, no wie Pan, ja tak poważnie, tak to jest poważnie, poważnie chciałem Z trzy chciałem przeczytać A jeszcze tłumacz był potrzebny Ale jak, jak jest jakaś umowa podpisana do Rusy, to to to nie o to chodzi. On już... Tak, on już... Tak, swój, oj, skupia, już coś on już... Tak, nie, tak. nie musiał pokazywać. Bo gdyby on się wczoraj jeszcze nie odezwał, a dzisiaj wyszło na to, że to jest ta umowa, to w ogóle nie ma o czym gadać. A to było skierowane do konkretnych adresatów. Francuzi, Niemcy, tak? On się odezwał nie będzie mi tu Putin kurwał, mówił, że tam jak mnie tu ksa, to, kto tu będzie kurwał. A tu się okazało, że właśnie tego samego dnia, tylko godzinkę wcześniej podpisano Ale polubie. zapytali go, czy pan wiedział o tym. I naokoło, jak już mówiłem, coś tam, coś tam wszystkie moje spółki, co robią, nie odpowiedział. Ja ci panu, a do mnie, grand satysfakcją mi dopowiedział. Mówi, ja mam złamaną nogę, siedzi na okrębu przed telewizorem i tak, wszystko sprawdziłem jest nagranie, to jest ciekawe, kiedy się ukaże, no. ale... Mówi, dlatego Cię uprzedzam, nie umawiaj się z tym budanowskim, na tydzień po 15, bo może będzie ktoś inny, możemy się umówić za to z pierocińskim. I ja bym, no dobra, niech będzie kurwa, ale no po prostu fenera. To to nie da. że genialną kartę. Genialną kartę. No jeżeli, słabia, bada, bada. Czyli z, z, zrobimy na dalej kurwa, tak który się pali. Jeszcze raz, Atom nie. powiedział, że 50% sfinansuje. 50%. 50%, a drugie 50% finansuje Pani mhm. kredyt z banku rachunków tak, bo wiem, na Polskę no. a, a, ale bo ten to na ceny, słuchaj, energię prześlał do Polski na pół ceny, oni się wiekami no nie, ale nasza, wiesz, bo to ten bęcwał ma ich latał, ten nie tylko, nie tylko, nie tylko latał za tym tym tak, cały Peser a to tak to bardzo intensywnie bardzo mi To ja mi się układ, nie zgadza. Ja wiem, wiem, to prawdziwy patriota ten raz. Bojownik, słyszałem, że pod Monte Casino zastrzelił cztery latające czołgi, rozumiesz, na te tygrysy. Zobaczyłem, dlatego, wersja. że on, sądziłem, to znaczy, jest jest Moim zdaniem, zdaniem on, jest, on jest klasycznym przykładem gościa, który ma Znaczy, czegoś takiego jak kręgosłup, niego w jego ciale nie stwierdza. To jest takie taki, taki urządzenie, które młody że śpią i spionie, to wszystko. Natomiast ma pełną elastyczność zachowania No nie wiem, loda każdemu, że tam nawet nie ma Tam można gadać, no. Niemcom, nie no. Nie wiem ale nie, nie ma wody. Nie ma Nie ma, nie ma jest hmm. Ja rozumiem, że są też pewne tam, że, że warto gadać na różne tematy Tam się używa różnych rzeczy Na zasadzie gry politycznej, tak? A przecież mi jeszcze, co Wudzanowski przez parę miesięcy wcześniej z Ruskim rozmawiał o czym? Tak nie wiemy nie, nie wiem, nie wiem, nie nie ma znaczenia, ale, ale najpierw rozmawiał o i bardzo sprawie. Musiał, musiał, dlatego że nas się o połączenie Kaliningrad z y tak, Polską. No. I to z nie, niezwykłą intensywnością. Niezwykłą, mogę powiedzieć z taką intensywnością, że byłem ogóle nie tak. Pięć miesięcy. Słuchaj, nie może tego nie może tego. Trzeba by No, tego nie może Nie, no możesz, no ale no, ty musisz zrozumieć, że tam ta energia kosztuje 5 artym, my mamy jakiś poziom do twórczy, no, bo my jesteśmy tutaj zrównoważonym układem na układzie europejskim, mamy, a, a, a oni, oni nie mają. Oni nie mają Czyli jak wpuszczysz te 506 MW w tą 100, to tak jak widzę komuś gwarancję na 2 miliardy euro do budowy na przykład tej elektrowni atomowej, 2 miliardy euro to tam parę do. jest. Z punktu widzenia TGE to ci mogę wskazić z zmiana i minus od 15 do 2 miliardów, tak? Czyli my to tracimy Musimy coś wyłączyć. Tak. A to jest największy. Element, to byśmy najwięksi, to najmniejszy tracimy te taką. Nie tylko najwięksi, ale mamy, no. mamy długą po Mamy długą pozycję, mamy trudność w stosowaniu energii, tak? To jest dzięki pani Maciej Tomkiel Krasnodębskiej, która nie ma tak rynku, nie kogo, to, wiadomo dla kogo, być może dla Rosjan był. tak? I teraz tak. Ale oni... tam ładną równowagę, bo nie ma tych Ale ja... To jest nie? No i on tak, ale... To tłumaczymy mu, dlaczego nie można no, Ale... a jakby tak się... słuchaj, tak zrobiło, że ten, to połączenie tak prosto do no, Niemiec tutaj... tutaj by nie było połączenia. To połączenia. A ja mówię, słuchaj, to jest rozwiązanie stwardzone. W bibliotece, ten, w w archiwum, są umowy, które możesz przeczytać, które zakończyły się niepowodzeniem, zaczęło się, że tak powiem, słynnym, że słynną anegdotą Józefa Beka. możesz coś, z bo to, było, to była preambuła do umowy. Kurde która absolutnie nie się jej podpisać, wiesz? I widziałeś, jaka matura, to jeżeli myślisz, że to można tak zrobić, to tam jest rozwiązanie, że skończono. I możesz parę filmu chować, jeszcze śleć, nie? Ja chcę wyobrażasz, że można eksterytorialny korytarz robić to jesteś niepoważny Eksterytorialny korytarz, no trzeba być pierdolniem, że w ogóle myśleć Dlaczego w właśnie nie o tych rozumiesz, Dlaczego w tym się trzyma takich gości? A tego nie wiem, bo nie ma innych krzyżach Niestety nie pytaj się to, trzeba by się kogoś innego nie ma innych? A że nie ma innych. Nikt nie chce iść do roboty. Ci co chcą iść, to są jeszcze gorsi. Morawiecki nie chce iść. Proszę bardzo, ale ja możemy to zaaranżować 15 sekund, tak? Rząd. To jest dobry pomoc, nie, nie, uważam, że to jest Nie, nie. Nie, <śmieniciela> nie, nie. <śmieniciela> nie ja już myślałem o poguśni. No, no ja ja ja właśnie, no tak, nie. A je rada, czy łatwo znaleźć? Nie, bo kobiet ten tak. Oczywiście, że to była tak. To prezes PKOB, ta kobieta, co tak jak miała. Była Pieronkiewicz, świetny prezes. Nie, to była jakąś kobietą, trzy siostry kiedy właśnie ja to, On jest kobietą po części, nie? Jak najwyższy o tym? Nie, do lat tylko dawno mówiłem właśnie, ja byłam, mówiłam tak, No tak, Jak na podwórko, i no. zobaczyłam, że właśnie Nie, no. Naprawdę, no. nie mogę, nie mogę tego słuchać Mateusz. już powiedzieć to to nie to może to a czy jeszcze ten to jest nie po prostu uważnie oglądać. Aż nie dostałam ale to jest że Nie, Pani To jest nic nie wiesz. to że Nie, znał, że tak, nie, no, nie. Weź, Ma, nie, nie, dzień, dźwoja, ja no, to jest. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Także, słuchajcie, ja jestem straszny. ja, ja bym szczerze zdziwiony jak zapytał o tym kali a to oznacza, że on musiał gadać wtedy. Bo takie nie, to, ktoś mówił kluczył. No, nie. Ktoś mi kluczył. Tak. On Ale... nic nie wiedział na ten Ale... temat. Przyszedł i się podszkolił. To no. jest no. profesjonalny z rajca. Znaczy, że gościem kompletnie mówi. nie tak. merytorycznym. Tak. On jest głupi. głupi. Tak. Mówi, tak. Są takie głupoty to taki głupot wiadomo. Mm. Nie bardzo nie chwilę. No nie. Bardzo dużo no. nie dużego tam. Nie mam tam ziemniaka, czegoś, tak? no. nie, nie, to w jakiegoś, tak? Nie. Też ma. Nie spojrzy. A może cebula wiesz? Nie cyku. Nie cebulę. Się... Nie wiem. Coś bardzo nie jest. To jest ważne. Także słuchaj, to jest dla są strychni i bardzo ładnie rozumieją nam. Ale to nie mam świadomości, że tu jest po prostu takie dno, jeśli chodzi o afry, jeśli chodzi w ogóle o sposób patrzenia na temat tej polityki energetycznej. No to to, to wam 4, na tam, to to tam kierownictwem jeśli się więcej ją mi zapatruje, to po prostu nie chcę, żeby wam dopis smakowało, ale to po prostu porwał, że była dobrego regulata. Byśmy weszli do jakichś takich projektów bez sensu kompletnie. paranoja kompletna była. I masz spółkę nitkowytywną, trzeba go rozprzedać. Dalej, no. tak, to wydają się ruszyć z kapitałem. No. A, no. albo zaczniemy, ruszyć z kapitałem. No to no, nie tak, tak. <śmiech> przepływy z dinasowo i przepływy energetyczne w tej branży waszej są ludzie, którzy świetnie rozumieją te druty jak turbiny. turbiny, jak tam biegną biegną przez to ja. także ja dwa jesteś spędzi okay. może mhm. no, się być działy razu nie wiem, czy tym zawirowaniu słyszałem wczorajsze oświadczenie pana nazywa Kurobi, ten nowy szef Banku Centralnego ba Banku w Japonii. On powiedział, że on, pan doli wszystkie te obawy o luzowanie monetarne i on przystąpił do prawdziwego luzowania monetarnego i on będzie skupował 75 miliardów dolarów, już przewidziano, że to jest 900 milionów dolarów, 900 milionów 75 miliardów dolarów obligacji japońskich. Nie? To taki eksperyment, to jeszcze nigdzie nie mówimy bo Bernanke w Stanach kupuje co miesiąc 40 miliardów bondów amerykańskich i 40 miliardów MBS-ów, tak zwanych, czyli mortgage-backed securities. Czyli razem 80. No, Dobra, gospodarka amerykańska jest 3 razy większa, to po pierwsze, a po drugie to jest jedyna gospodarka na świecie, która ma walutę rezerwową. Jedyna. Japonia nie jest taką gospodarką. Za Ta już na 220% do PKB. Do niedawna jeszcze było tak, że 90% tego trzymali Japończycy więc mogłaś powiedzieć, że to jest takie tak mobile, a ci głupi Japończycy żyją w lat, no i w ogóle nie wydają pieniędzy, tylko kupują obligacje swojego państwa nie? bo cesarz jest tam na kurwa jakimś wizerunku, więc wszyscy są zadowoleni przez ale to się powoli kończy, już mają, e, pojawiły się pierwsze deficyty na rachunku bieżącym u nich e, bardzo rachunku ekonomicznego i spadło to do 75 czyli jeszcze cały czas kupują te hedge fundy, czy hedge fundy też, ale one są bardzo krótkie, terminowe i Amerykanie za zagranicy no bo jeszcze im się wydaje, że zdążą wyskoczyć z tego nie? Mm -hmm. natomiast zobaczcie co się dzieje, dzieje w Jem, zobaczcie co się dzieje w Nikei nie? po czymś takim, czyli Nikei na pewno do góry Jem w dół no, no, no, dół, no kurwa o to chodziło, tylko że z perspektywy średnioterminowej to tutaj po prostu wiesz, no może zbliża się katastrofa z tą, tą, tą Japonią, bo oni tak wożą się na tej polityce monetarnej od 20 lat no oni są za dużo, nie wierzą, to jest swoim zbytelizm. ja wiem Mateusz, ale ja słyszałem. ja, ale to też nie mają dostępu szednego czy czytałem, jest... czytałem tego, tego, taki, taki świetnego, świetny świetnego doświadczenia, nazywam? no się skiderski a ja wiem ja nie można skiderskiego, to jest chyba ten, ale stary czy młody skiderski? Robert Skiderski. stary, stary, to jest ten... Biograf Kejl tak. Bardzo mądrze rzeczy mówi. Mówi, że niestety jest powód do mówi Bardzo mądrze rzeczy, że powrót jest nieuchronny. Jeszcze musi być mądrze zrobiony. To znaczy, tak, żeby ludzie zauważyli, że państwo interweniuje i im pomaga. Hmm. Czyli <grym> Kejl tego był dobry, że uchronił Amerykę przed paszyzacją życia, czyli przed zmianą nastrojów. I pozwoliło bronić demokrację. Czego nie doceniają na przykład demokracji europejskiej. Bo brak Keynesa w Niemczech zakończył się właśnie Lord Hitlerem. Tak? A co po Adolf Hitler zrobił? Za pomocą państwa? Tak, to robił, to? robił to, co trzeba było robić wcześniej, zamiast oszczędzać. I mówi tak. Państwo jest po to, że jak ludzie zrobią te wszystkie głupie błędy, a wiadomo, że je robią regularnie, to musi niestety się faktycznie no i musi to naprawić. I mówi ten, i sam sen I sensem chętą na przykład w wielkim kryzysie kopanie dołków po jednej stronie obstawie, po drugiej stronie obstawie czekała inna ekipa, to na te dołki. Każdy miał zajęcie, miał jakiś sens istnienia. Jak nie ma sensu istnienia, to ludzie przychodzą podpalić się tak pod tym urzędem. Nie chodzi o roboty po pierwsze. Pra ale to nie chodzi o roboty publicznie. ludzi, nie Maksymalnie. No, to, co ty mówisz, to się nazywa paradoks oszczędności, paradoks of street, czyli. Jak wszystko oszczędzamy, no to nie ma popytu odszadać, to, to, to, to wiadomo i to jest dupa, nie? No. Tylko zaraz popatrzcie, od pięciu lat to co się dzieje, to jest próba wyjścia państwa poprzez politykę fiskalną, tak. czyli gwałtowne zwiększenie tak. wydatków i politykę monetarną, żeby zastąpić delawarujące się, zmniejszające się kredytowo, zwijające się kredytowo sektory prywatne, czyli gospodarstwa domowe yy, i firmy, prawda? No, no i od pięciu lat to się dzieje, tak? Już krok i czas po 5 latach nie ma skutek cyprów, kurwa to się nie dzieje na skutek, cypr cyp może jest malutkim katalizatorem tak? Bank of England wczoraj e ECB komunikatem na razie, bo zostawili stopy na 0,75, ale komunikat sobie przeczytajcie po raz drugi powtórzył Draghi wczoraj, że użyje środków niestandardowych tak do tego, że atomowa obrona no, no, ma, ja Bank of Japan a bezane, no ale cały czas kontynuuje. Czyli teraz, jak powiedzieć, Skiderski e, nie zauważył może, że to co on mówi, to się jakby dzieje już nie, nawet taką full, in full long, pełnej no, nie, w pełnym nie, rozmiarze. Nie spowiem. Nie, tak? Jakby nie żyje, jakby żyjesz jakbyś wyranienowany na rozmiarz On to powiedział, napisząc książkę i pisząc artykułów w 2009 roku na początku, kiedy nikt takich rzeczy nie mówił jeszcze. No, to, no ja wiem, wiem, wiem że wszyscy że wszyscy przewidzieli tracę rozmiarzu plus euro, chcemy złota... W 2009? Tak. W 2009 to już było... Kęś no długo ja Wiem, w... wiem, wiem, wiem tylko w Ameryce. Tylko w Ameryce. Tylko. I wyłącznie. No nie, nie tylko A, za Ameryką można wielka pytania i koniec. Naprawdę, to jest takie wyżgadanie. No nie. A czym jest zwiększenie no, zadłużenia publicznego z 60 do 90 w krajach południu Europy jak nie Kęsi w ciągu półtora roku. No ładne nie Kęsi. Tam no, rozkradziono te kraje. Że? Rozkradziono te kraje. To jest inna sprawa. A, no nie to, jest inna sprawa, to jest właśnie ta sprawa. To, to akurat... Spany Zjednoczone tak powiem, że dodatkowe pieniądze, dodrukowują pieniądze? Tak. Ale mają przynajmniej najsilniejszą armię na świecie, rozumiesz? A Ta armia się z powietrza nie wzięła. Tak, to jest prawda. 700 tak. miliardów, które wydajesz na armię, to jest ogromne ilość pieniędzy, to jest tam dwa ponad dwa razy nasz produkt, o tak? nie, może nie. Hmm. nie, nie, nie teraz z półtora to oni wydają tylko na armię, tak? siedem jak ten gruby obcięli, to wywołują wojnę kolejną no, nie, nie, nie, moim zdaniem nie, to są inne interesy w ogóle. natomiast tu wiesz no, to no, polega na tym, że ty wydasz i uratujesz szwagra, o, wujka i kolegę, rozumiesz, z wojska, bo tak wygląda pomoc, rozumiesz, wpisane Francji, tak, to, to co mi uratować, to nie uratowali, a ja to co nie było łatwo ratować, to ratowali. to będziemy Dobrze, też na tym No, to jest tak, mój komentarz. Z jednej strony, oczywiście, mm -hmm. jak już ładnie to opisywał, potężne państwa, to Niemcy, Japonia, Ameryka oczywiście, ale też parę innych, które mają zwłaszcza w tę walkę, mm -hmm. mają niesamowite narzędzia w swojej dyspozycji, o których nam się nie śniło, żeby przedłużać cały czas tę eksceptycką agonię, albo przedłużać ten stan i dawać czas społeczeństwom, na zrozumienie tego, co Krzysztof 5 minut temu powiedział, czyli żeby, że ktoś musi wejść w to miejsce wycofowanego pokusku, tak? Z jednej strony tak jest. ale z drugiej wchodzimy absolutnie na terytorium kompletnie niezbadane, wcale przez lata nie niezredziutowane. Ja to, że tą historię znam i lata 30. Uja, a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone wojna wyciągnęła w Stanach Zjednoczonych się wiecie jak było 37-38 to była wielka recesja w Stanach Zjednoczonych kolejna, minus 5, minus 7% dlaczego? bo ten keinsizm dał mi więcej tyle i powrościł w jednym czasie co dzisiaj daje ten keinsizm tak, czyli oczywiście on podtrzymuje przy życiu, ja się generalnie z tym zgadzam tylko pragnę zauważ, że nie ma w tym momencie jeszcze ja, czy ja wiem, że nigdzie nie mam w stosunku do tego kryzysu, ale nie widać, żeby on dawał gdziekolwiek pozytywne pozytywne rezultaty. I to mnie po prostu martwi. Natomiast je, jeszcze jedna taka rzecz, że małe, absolutnie pozytywne zdanie o, o Merklowej, Sarkozy, czy jak się ten nowy nazywa, Olam i tak dalej, że oni w takim świecie jak dzisiaj są, gdzie przez 50 lat ludziom się wydawało, że A, zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej, służba zdrowia będzie za darmo, i edukacja za darmo. Oni tą krzywą, która Wiesz, tak szła, od że to do czynienia, oni muszą ją odkręcić, m... nie? I taki że ją bił 22 lata temu w niejakim w I mówią, że tak, jest kryzys, wystarczy myślskimi i systemy, tak, bo tam była też. taka pierdoła, taka chuda pierdoła stała, również się nie odrywała i i tak, to jest kryzys. I żeby ten kryzys okay, wynieślał ouais. <y i wystarczy tą kryzys krzywą odnić, to ja mówię, to niech Panią odejdzie. No i niestety To się nie uda, Ja teraz tą krzywą nie widzę, bo teraz to właśnie robi? to co robi Banky to co robi Merklowa? ona działa na najważniejsze rzeczy w społeczeństwie, czyli na ich oczekiwania. Management of expectations jak ludzie ci zapiadalają za miskę ryżu jak było w czasach i po II wojnie światowej i w trakcie to wtedy gospodarka cała się odbudowała a teraz przez 50 lat szła, zwłaszcza ostatnie 25, trwa bardzo mocno na kredycie przecież nie mam sztuczne dane, że Anglii mają 400% do PKB kredytu w ogóle, prawda? Japonczycy 400, tak? i Japonczycy mieli 800 gdzieś no, to w końcu pija, to oddało tam w tej kwestii i teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda, a już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy, czy w Hiszpanii i tak dalej Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze się da zreferować. Będziemy i rowy, kurwa, kopać, a drudzy będą za, zakopować, będziemy zadowoleni, Będziemy, bo wtedy my, jako ludzie, mniejszych 70 emerytury, mniejsze oczekiwania. To, to jest trudne, to będzie to 10 do 20 lat, to w Nie chcemy tej wojny. Więc to, co robi Merkel, jak się nazywa Obama, prawda, i tak dalej, fantastyczna robota. Bo 50-letni 50, 50, 50 trend, nie? Oni, jak Wojtek Miszewski, odginają ten trend. No nie, nie? Fantastyczny. Ja powiedziałem, że to bym się przypomniał. Ale nie zrozumiał. Niezu... Masz rację, tak było. Nie wiem, nie? a a, a, ten, a ty nie zrozumiałeś, tego wykładu bym kładał, chyba. Oj, tak. kłady no to, nie, to w Warszawie dzisiaj, no, w w chodzi, to bym standard, słucham, tak no właśnie nie rozumiem, chodzi o Bogusia, ale ale wiesz co, to no też pokoleni szczerze nie? innego się nauczy i się do lepszej sytuacji, z niż do tej, natomiast nie, tu mamy. Nie, tak, A ma, Niemcy dlaczego im. Um, oni wiesz, że do oczekiwań, bo tam jest jednak taki poziom życia i y, oni doprowadzili do takiej sytuacji, że mieli bardzo jasne cele ekspansji i eksportu swojej swoich usług, swoich produktów na wiadomo przecież to co oni zrobili, te wszystkie wiesz tu nigdy są płatnikami netto a w międzyczasie, jak popatrzysz jak e, przemysł e, niemiecki jak zwrócił eksport do krajów unijnych nawet Unii Europejskiej to wiesz, to można oni są największy, by się tym i w związku z tym nie tylko rozszerzenia, ale też stworzenia tego tak, że stworzyłaś walutę, która jest no wystarczająco pod wpływem Niemiec, żeby zachować niską inflację i oczekiwania niemieckie, no to a nie ona słaba, żeby dać no im niesamowity to. impuls, impuls e, e, ekwotowy. Natomiast no musi tak przelecieć właśnie ta, takie, takie pokolenie, my, że tak powiem, no wyjdziemy Wejdą do młodzi ludzie, nasze dzieci, które już zupełnie naszej patrzą na świat. Ale co? niestety w naszych dzieciach, są się w tym młodszym pokoleniu, tych to ja widzę zjawiska mm, niebezpieczne no, no. Maja, no. Sytuacja, że i oczekiwanie w tym sytuacjach nie robisz. nic nie robisz, dużo zarabiać tak, co nie robisz no, znaczy, obu no, no. no. się mylił, no. ale widzę w tym młodszym pokoleniu coś takiego że oni jakby nie rozumieją jeszcze tego, że idą ciężkie no. czasy no. ale z drugiej strony zwróćcie uwagę nie ma takich potrzeb jakby nie Oni się ma nie mają. Oni się my tak się daleko mniejszymi tymi, bo nie tak jak mówisz, no to, ma no, to może jak patrzysz na nasze dwudziestoparoletnie... Ogromne oczekiwania, ogromne. Wydają, no prze, się no, za tak wydaje mam przerośnięte oczekiwania. Mam przerośnięte oczekiwania. Jak miałem 25 lat i żyliśmy w innym nikt nie oczekiwał, że będziemy miał mieszkanie samochód. Jak masz 25 lat, to musisz mieć samochód, mieszkanie. Musisz mieć, musisz mieć iPhone'a, tableta, frableta, no, musisz bierz. mieć kciuchy takie, śmaty o takie. Tam nie ma kurwa żadnej granicy. Żadnej. I nie co byś nie nie tam nie, nie powiedział, to jeżeli jest możliwość wydania dwa razy więcej pieniędzy, to są dokładnie rozumiem, no że tego tak. nie ktoś nie wiedzą. Nie ma znaczenia, po prostu oni nie mają żadnych zachmowań. Ja Ale to masz taki, taką masz komunikację w mediach. Też, to to oglądają, tak, myślę, to Nie ma Filmy, co oglądają, nie? Gazety, dziękuję bardzo. Tak, powinniśmy się zbawić, słowa. Absolutnie. To są najświętsze słowa. Organiczna praca. Rękawka. Każdy zakaże rękaw. Do przodu. Tak. Ciężka praca. Z no tego się niestety cały czas bardzo mocno... No i to bardzo mi nie zrobił, żebyś żebyście się tutaj pole reali. Zresztą to problem żeby znaleźć dobrych egzekutorów. Tak, tak. Szraf tak. Tak, tak, tak. I dwóch egzekutorów właśnie, tak, bez bujania w obłokach, zbierania różnych rzeczach, to właśnie day by day, że robisz małe rzeczy, a po roku, w dwóch latach masz no pewnie zrobione rzeczy. Tylko, że właśnie jak pytamy się kogoś właśnie na tego... To są koncykulanty, to kolegę NBR, I chyba ja też te miętnową. To, to nie ma nikogo. A no. no ja mam, że mi się zgłaszałam przeglęłem właśnie, bo od paru dni rozumiem, że wiesz, że, zmyślono, że ktoś musi się zająć, bo skoki wybuchną, no to ja mam się zanieczyć. Bo właśnie PKA ma siłę, ma ludzi i tak dalej. Dziś jest tak, że nie ma pewnej ani informacji nic nie żadnych, jak przed cztery nocy właśnie się zbieraliśmy, zbieraliśmy dane o skokach właśnie, żeby zobaczyć, ile tam parę miliardów brakuje. To tam radę. jest tam. tak. Nie. a Ministerstwo Finansów nie rozmawia z KLS-em, bo się urezi i nie, mam po prostu jak się patrzy na jakość tej, tej administracji rządowej to no, jest po prostu Dlatego no to, to co Krzysztof mówił o tym z wersji jak z czytałem, to jest gość, który wierza też nie, jest takim. znaczy on na w ogóle historię uh, uh, Kęci, też bardzo Mhm. No, natomiast, jakby cały czas w tym momencie, cały czas w tym momencie nie ma starego. Tam film był. nie ma czasu. Nie że najstarszy on zna niemiecki trochę czy? Ja Okej. tak, co to co WBecause, w получить, manę, to jest najważniejsze. Nie jest tak, eksperymentu, czy nghięże, Ta Mamy tam jeszcze taka unikalna rzecz, bo my, tak mamy coraz częściej, coraz macie takie Euro, ja nie robią no, spotkanie diving. tak, jak pota bardziej Ale jak już z amerykanie, to jest, że amerykanie pota to mniej bardziej amerykańczyk. tam pota Ameryka Południowa, czy czy zamrośnie największy w tym no, czy 10-9 w nie, nie, nie no, trzeba to wosiedź. Wosiedź. No tak. no to udało mi się upolować czy no, że no że... zachowywał się normalnie, bo nie ma nie ma zbyt chwilę, nie ma, że nie czy jako tak? wiem, to a do niego dzwonił, to co masz? no, tak, tak, Andrzej, kój, I Andrzej. I to Andrzej I Tomasz ten, jeszcze, no. jeszcze wobec nas. w no, porządku, ale taki, nie wiem, może bierze jakiś. nie, nie, nie, on bierze jakieś prochy nie, no, nie, no, to, to, to, to, to wiesz, bierze no, to to, to bie znaczy, to, bo albo jakby nie, lekko najebane ciągle nie, nie, nie, nie, albo nie, nie, nie, nie, nie, albo albo, albo po to, oczywiście to oczywiście. Ktoś, nie, nie, no, Kroków takich, nie? Nie, może być na jakichś krokach stawić, że tam zywony jest, patrz na no, Widziałem go już parę razy ostatnio i dzisiaj był taki, on był taki niesamowicie spolaryzowany. Tak jakby się pilnował w ten sposób do nas, do mnie, tam jakiegoś gościa, grzeczny, super, a wcale nie miał powodu, bo jest tam subskrypcja, tam PKO, PKO, SA, my tam wszyscy tam wejdą, nie? Spokojnie, 8-9 miliardów, on potrzeba 5 a. 39 banków są dostosowane. Ale myślę, że to ten tak? A, tak, nie? Ale do swoich ludzi, wiesz, no, tak na razie takiego pomiatania trochę, wręcz w niektórych momentach, nie, nie. To, jest, jak z to jest Prawda, to jest prawda. To jest... wiesz, jak myśmy, by, ja pamiętam, półtorej roku 10... temu, to ten trigon bardzo ładnie on się zachował w stosunku do niego, bo mi nie się wydawało, że świat przed nim i wszystko, wiesz, tylko będziesz i zamiatał te pieniądze a wówczas z tym tygodniu, jak byśmy pamiętasz, z manczejem rozmawiali, mu mówili, dlaczego nikt nie powie, jak to wygląda, że to nie wygląda, co nikt inny On mówi, że nie, nie mówi z zagadności w... Tak, no on powiedział, że on mówi nieco, to nie płaczał zamiast, on to tak. I tylko za wiadomości myśmy ją sprzedawali w związku z tym, się musieliśmy rozpocząć Nie no. No. No. dlatego, że nikt nie przyjmował no to czyj, pan, czyj, pan, Ciężko, cię, ciężko tam ma no ma ścięzko, bo tam nie będzie. Puszka, będzie. Waszego kolegę za drogę spotkałem no. dzisiaj tam, no mi się prawie na szyję. No, Ale wiedzan ma tam te 12 miliardów. Yy, ma chyba dziewięć, 8 osiem. osiem ma takich, które spłaca, będzie spłacał dopiero na koniec 6 roku czy siódmego roku kredytu, bo tylko trzy miał takie, które spłacał odsetki przez kapitał, a reszta to jest. Płatne wiesz, no to. Nie no ale tam nie będzie miał szeregu Nie ma takiej opcji, żeby tak No to, że wy się to jest perspektywa, że My chce tego nie śledzimy. Ten rynek jest też, no... Fatalny, fatalny Ale jest jakaś perspektywa Zresztą na Ja mi opowiadam, że to właśnie jest rynek, który na razie idzie w dół, ale pokazuje o zamachie, gdzie wiesz papierki, oczywiście, często w takiej sytuacji wiesz, że za dwa lata tam wiesz co, nie można by tu to, znaczy, nie wiem, trzeba mieć jakiś powód dodanie usług, LTE jak patrzysz na Loftab te no. no. no. Tandy to, czym się coś może wrócić masz tam tak spadę się łączą, zobacz, co się dzieje na rynku amerykańskim masz tak naprawdę trzy duże telekony i tam masz 300 milionów klientów no, tak natomiast tutaj, w Europie masz tam pięć i 10, 10, 114 telekomów w Europie nie, to to dyskusja, to jest, to jest, to jest w awantura w Europie muszą się, muszą i zaczął to z nimowa w Niemczech robi dużą konferencję i że Komisja Europejska jest wsteczna, jest antykonkurencyjna, i niższa rynek telekomunikacyjny. No, zacinają, co robi tak jak Komisja Europejska, to jest to, Doszłam, ja proszę bardzo, ma nasz się tylko taką herbatę, tak ja jeszcze a ja nie jedno, nie to, mam to, to, proszę bardzo. nie. co w tej komisji, jeżeli to administracja, no to to nie chodzi o administrację. W ramach, wiesz. W sensie mówiła, ale wiesz, to, to nie chodzi o to, wiesz co, ponieważ to nie chodzi o administrację. To chodzi o poglądy. W Europie, jakbyś powiedział, że się mają telefony łączyć, to uważa, tak jakbyś jak na to tylu rozumiesz, to musi twarz powiedzieć. No, tak no to, to, to, to, to, to, to jest tak oczywiste, że się muszą połączyć te To jest oczywiste. I wiesz, i dojdą do tego wniosku, ale będzie już bardzo późno. Będą upadłości, będą kłopoty, rozmyślmy, będą kłopoty z wtedy dojdą do rozwiązania do z że należy pozwolić im wziąć A nie na tylko na na nic, to nie dotyczy tylko Polski Tam problem, jak nie, mówię, że wszyscy inni są poza Europą proszę, pozwolić im się tak. łączyć, rozumiesz, tak naturalnie tak. w Miałeś i przez to Europa poszła tak. bardzo mocno że Ona zainwestowała, Stany był Stany tam fantastycznie wykorzystały teraz okoliczność, że masz następną generację i poszli po całości, Verizon jest naprawdę genialnym operatorem, który przy okazji Tylko się przebudował czarłą filozofię Obrzez Wisma Piękna sprawa a tutaj a mamy na największy nie ma na no nie na tego. Tak, a a nie ma Ani w ogóle nie ma tego. Ani no ogóle nie tego. się nie ma tego. ma tego. Ani dolarami od 6 lat. No bo nie Ani w nie w nie tego. nie Ani w ogóle nie na w nie to jest polityka polityka w i wszystko w inwestycje pakują i nie buduło miliard kwartalnie 15 milionów dolarów dziennie na subsydia w y dawali i mi się zwróciło 15 milionów dziennie i mi się zwróciło w ciągu w czwartym kwartale mieli pozytywny wynik pięknie przebudowali wszystkie taryfy a tu masz sytuację w której tak, masz te urzędy te wszystkie łokiki antymonopolowe nie, masz te teary pierwszone które ciągle w ani w Polsce. Nie mam myślenia takiego strategicznego, ale nie, nie ma celu. jeżeli chodzi o rok 2095 ale nie, nie masz linii, linii. Nie masz linii. Nie ma, nie ma. To chcesz, bo gdyby była wizja wspólnej Europy, która jest potęgą gospodarczą to po co budujesz zupełnie inne mechanizmy, instrumenty i narzędzia? A tu jesteśmy taką potęgą,